The way I want to live. I make decisions day and night. Show me signs and good examples. Stop trying to go around your business. Take a trip to east and west. You find out you don't know anything. Every getting tired of you. sometimes we have to look and listen. You can even learn from me. Little knowledge is dangerous. It's my life. Suhache, radiowego magazynu osiadłość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 Większość rynków realnościowych sprzyja kupującym. Wszystkie nagłówki wiadomości zdają się donosić o wojnach licytacji na rynkach sprzedawców między bardzo konkurencyjnymi nabywcami. Jednak jak wynika z nowego raportu przygotowanego przez Realty Track, firmę analizującą dane realnościowe, prawie na 60% amerykańskich rynków nieruchomości za domy kupione w kwietniu kupujący płacili mniej niż wynosiła cena wywoławcza. Realty Track wzięło pod lupę 315 okręgów z co najmniej 100 sprzedażami domów i populacją równą lub przekraczającą 100 tysięcy mieszkańców. Liderem w zakresie okazji dla nabywców domów były takie okręgi jak St. Louis w stanie Missouri, Baltimore w Maryland i Pittsburgh w Pensylwanii. Pozytywna perspektywa realnościowa. Taką opinię wyraził Freddie Mac. Czy wzrost stóp procentowych spodziewany jeszcze w tym roku utrzyma nabywców nieruchomości z dala od rynku realnościowego? Gigant hipoteczny Freddie Mac uważa, że nie. Jak donosi Housing Wire, serwis informacyjny o rynku realnościowym, Freddie Mac pozytywnie zweryfikował swoją prognozę dla rynku nieruchomości w 2015 roku. Ta pozytywna prognoza nastąpiła pomimo przewidywanego wzrostu oprocentowania kredytów hipotecznych przed końcem roku i ma duży wpływ na myślenie wielu analityków finansowych. Fredy Mac uważa, że nawet po wzroście stóp procentowych kupujący nadal będą obecnie na rynku nieruchomości. Patrząc na ostatnie dwa lata, Fredy Mac wskazuje na pojawienie się 5 milionów nowych miejsc pracy oraz spadek stopy bezrobocia o 2% jako przyczyny, dla których rynek powinien poradzić sobie z wszelkim oporem ze strony wyższych stóp procentowych. Firmy budowlane zauważają powrót początkujących nabywców. Początkujący nabywcy, długo uważani za klucz do pełnego uwolnienia potencjału ożywienia rynku realnościowego, skaczą przez płot i wchodzą na rynek, donosi Wall Street Journal. Deweloperzy uczestniczący niedawno w konferencji w Nowym Jorku na temat budowy domów twierdzą, że przeznaczają więcej środków na budowę domów dla kupujących po raz pierwszy z powodu zwiększonego popytu ze strony początkujących nabywców. Narodowe Stowarzyszenie Budowniczych Domów, The National Association of Home Builders, spodziewa się, że kupujący nieruchomości po raz pierwszy przyczynią się do wzrostu liczby nowych domów zakupionych w tym roku do poziomu 18%. Mimo iż jest to trend zmierzający w dobrym kierunku, 27% uważane jest za normalny udział rynku dla nowo budowanych domów. Słuchacie radiowego magazynu Posiadłość.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 847 647 40 847 647 40 W internecie posiadłość.co m I can show you what you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 Nie patrz, Madziu. Znajomy polecił mi swojego adwokata. Powiedział, że jego dzieci śpią spokojnie już od dawna. Mamo, Mamusiu, dzwoń do tego pana, ja nie chcę zmieniać szkoły.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 Chcę kupić dom. Hmm, lecz gdzie? Już wiem! www.posiadłość.com Wiadomości z rynku nieruchomości Agencje nieruchomości mają zaufanie. Nowe badanie przeprowadzone wśród specjalistów rynku nieruchomości potwierdza silne zaufanie co do rynku realnościowego. Kwietniowy wskaźnik zaufania agentów pokazuje, że są oni pozytywnie nastawieni do rynku nieruchomości w perspektywie najbliższych 6 miesięcy. Niskie stopy procentowe, wzrost liczby miejsc pracy i łatwiejszy dostęp do kredytów hipotecznych były głównymi przyczynami tej optymistycznej prognozy. Wzrost liczby rozbiórek Wyobraź sobie, że płacisz prawie 500 tysięcy dolarów za dom, a następnie zrównujesz go z ziemią i budujesz w to miejsce coś nowego. Staje się to coraz popularniejsze w starszych dzielnicach podmiejskich, donosi Bloomberg News. Tak zwane rozbiórki to domy w tak złym stanie, że budowlańcy burzyli je, zamiast je remontować. Obecnie burzone są także starsze domy, które są nadal w świetnej formie, ponieważ nie sprostują wymaganiom dzisiejszych nabywców domów. Zdaniem Krajowego Stowarzyszenia Budowniczych Domów liczba rozbiórek rośnie i obecnie stanowi 5% wszystkich budów nowych domów. Nowsze domy są większe, bardziej energooszczędne i oczywiście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 Poczuj wiosnę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 Oprocentowanie będzie nieco wyższe, ale za to będziesz mógł je odpisać od swoich podatków. Wszystko to wydaje się skomplikowane, ale omówimy te kwestie z Tobą podczas naszej pierwszej rozmowy. Muzyka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 Like radiowego magazynu.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 przy okazji mamy budynki, domy, kondominia. Star Realtors to realnościowa maszyna.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 w internecie posiadłość.com. Nasz numer telefonu to twój klucz do własnych czterech ścian. 8476474000. Posiadłość. 000. Posiadłość.com matters now is where the night will end them bright big lights are shining on us that beat is so tight it makes you want to get up get down like there's no tomorrow like there's no tomorrow like there's no tomorrow We can on the night don't worry about a day. don't worry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 Wiadomości z rynku nieruchomości Przyszli nabywcy domów mądrze podchodzą do kredytów. Dobry kredyt jest kluczem do sfinansowania zakupu domu. Jak wynika z nowego badania, większość przyszłych nabywców domów jest bardzo pewna swojej zdolności kredytowej. Biuro Informacji Kredytowej Experian przeprowadziło ankietę wśród osób planujących zakup domu. Wynika z niej, że ponad 60% jest pewnych swojej sytuacji kredytowej. Jednak nawet pomimo tej pewności, większość przyszłych nabywców domów pracuje nad poprawą swoich ocen kredytowych w celu zakwalifikowania się na kredyty hipoteczne o niższym oprocentowaniu. Ekonomiści brak bańki realnościowej. Przez prawie trzy lata ceny domów wzrastały co miesiąc, ale konsekwentne podwyżki cen niepokoją niektórych analityków, którzy uważają, że możemy tworzyć kolejną bańkę realnościową, donosi Wall Street Journal. Obawy te są potęgowane przez nowe programy rządu federalnego, które dzięki niskim wkładom własnym i tańszym składkom ubezpieczeniowym kredytów hipotecznych mają ułatwić drogę od wynajmu do posiadania na własność. Jak donosi Fax Business News, krytycy obawiają się, że ułatwienie zakupu domu będzie stanowić zagrożenie dla gospodarki, zwiększając prawdopodobieństwo pęknięcia bańki realnościowej. Jednak zwolennicy nowej polityki realnościowej rządu mówią, że utrzymanie kwalifikujących się nabywców o niskich wkładach własnych z dala od rynku nieruchomości powoduje więcej szkód. Patrząc na najnowsze dane, rzeczywiście jesteśmy świadkami wzrostu cen. Jednak w ciągu ostatnich dwóch lat te wzrosty cenowe były coraz mniejsze. Wzrost liczby nieruchomości komercyjnych Oczekuje się, że poprawiający się rynek pracy wraz ze zwiększającą się liczbą nowych gospodarstw domowych ożywi rynek nieruchomości komercyjnych pod koniec 2016 roku. Jak wynika z najnowszych danych Krajowego Stowarzyszenia Pośredników Handlu Nieruchomościami, w ciągu ostatnich kilku kwartałów czynsze komercyjne systematycznie wzrastały, w miarę jak zmniejszała się liczba niewynajmowanych nieruchomości. Z czterech sektorów rynku nieruchomości komercyjnych rynek domów wielorodzinnych jest na czele stawki, wyprzedzając rynki nieruchomości przemysłowych, biurowych i detalicznych.